Wracamy z wakacji, przywieźliśmy sporo zdjęć zrobionych aparatem cyfrowym, przywieźliśmy trochę filmików zrobionych także aparatem cyfrowym. Chcielibyśmy w szybki, prosty sposób jakoś to zmontować, wysłać znajomym taki klip z wakacji, żeby w ciągu dwóch minut opowiedzieć im, o tym, gdzie byliśmy, co robiliśmy, czy do tego potrzebne są jakieś specjalne umiejętności, jakiś specjalny program. Wybierając bardziej zaawansowane modele kamer internetowych Creative, mamy do dyspozycji też większy pakiet oprogramowania. Łukasz Pilarczyk Creative Labs. A w tym pakiecie bardzo ciekawy program Movie Autoproducer. Można powiedzieć, że to program, który sam robi klip wideo. Oczywiście wymaga to kilku naszych kliknięć i chwilowego rozeznania się, ale bez zapoznawania się z instrukcją udało mi się za pierwszym razem zrobić 3 trzyminutowy, świetny klip z całkiem przypadkowego materiału wideo, który miałem na dysku. Program w bardzo przejrzysty sposób podpowiada kolejne kroki, co powinniśmy robić. Zaznaczamy najpierw plik wideo, na którym chcemy pracować. Później zaznaczamy utwór, który będzie podkładem do tego klipu wideo. Wybieramy jeden z kilku zdefiniowanych stylów. Czy to ma być jakiś spokojny materiał w sepi, czy to ma być coś do muzyki techno, bardzo dynamicznego. Mamy kilka takich możliwości. No i właściwie potem już tylko klikamy zrób materiał, zrób klip wideo. Program sam do długości utworu dobiera taką ilość materiału wideo, odpowiedni rodzaj przejść, efektów wideo no i po kilku minutach mamy na dysku gotowy klip wideo. Byłem wręcz zaszokowany efektami tym, jak software sam poradził sobie ze zmontowaniem tego klipu. Oczywiście możemy zaingerować trochę bardziej w edycję tego materiału, lepiej dobrać długość utworu, czy też zmiksować dwa utwory, dodatkowo wstawić do materiału zdjęcia, wybrać preferowane fragmenty wideo, czy te, których nie chcemy tam mieć w tym miksie. Jeżeli chcemy wysłać go e-mailem do znajomych, to wybieramy sobie coś mniejszego, 3-5 MB. Oczywiście jakość wideo będzie gorsza, ale też plik będzie nieduży. Jeżeli chcemy go zachować, czy wypalić na płytę, wtedy wybieramy maksymalną jakość i klip będzie w wysokiej jakości, w dużej rozdzielczości i bez ograniczeń. Świetna zabawa. Posługiwanie się programem nie wymaga specjalnej wiedzy, a efekt jest profesjonalny.